Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Radio Afera. rokowo i alternatywnie. Wieczór jazzowy w Radio Afera. Summer Time. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Dzień dobry. E, 9 minut do północy. E, przepraszam. 59 minut do północy. E, w audycji Summertime w Radio Afera Widowa Wrzutniec Munknia. Tak się przyzwyczaiłem, że e, koło północy zaczynam, że kiedy pierwszy raz od chyba dwóch lat Przemek poprosił mnie o zastępstwo to dalej nie mogę się przekonać, że jest dopiero 11 wieczorem. Dzisiaj w audycji Summertime będzie tylko i wyłącznie węgierska muzyka. Podobnie będzie w wieku awangardy. Aczkolwiek mimo, że pojawi się ten sam artysta jako główny bohater, to te programy będą zupełnie, zupełnie odmienne. No to zaczynamy. E, Michał Dresz, e, saksofonista, flecista, kompozytor, improwizator, kiedyś e, bardziej związany z awangardową częścią e, węgierskiej sceny jazzowej, teraz dryfujący już nawet nie w kierunku mainstreamu, a zdecydowanie bardziej w kierunku e, jakiegoś folk jazzu. E, to postać w Polsce dosyć znana. Nie jest to muzyk anonimowy. Ostatnie lata poświęcił w dużej mierze nowemu projektowi. Projektowi, który nazywa się Dresz Wonos Quartet w odróżnieniu od stałego składu istniejącego od kilkudziesięciu lat Michali Dresz Quartet. I ten projekt wydał do tej pory trzy albumy. Wszystkie trzy pojawiły się w przeciągu ostatnich dziewięciu lat. Michał Dresz pozostaje muzykiem aktywnym mimo 70 już lat na koncie, z czego prawie 50 jest aktywnym muzykiem, grającym koncerty, nagrywającym albumy, udzielającym się jako sideman. Teraz o wiele silniej niż kiedykolwiek wcześniej związanym, tak jak powiedziałem, z węgierską sceną folkową. Ale czasami, czasami daje o sobie wciąż jeszcze e, znać się także tym miłośnikom, którzy uwielbiają jego awangardowe brzmienia. My dzisiaj jednak podryfujemy w kierunku jazzowego mainstreamu, w kierunku folk jazzu, jako że logo Summertime, nazwa Summertime i marka Summertime trochę nas do tego zobowiązuje. No to zaczynamy z albumów z ostatnich dziewięciu lat, dziewięciu, dziesięciu lat właściwie Michalego Dresza. Tych albumów jest trochę. To nie jest liczba taka jak u awangardowych muzyków. To nie jest Mac Gustafsson, to nie jest Ken Vandermark, to nie jest Dave Rampis. On jest zdecydowanie oszczędniejszy, jeżeli chodzi o nagrania. Pojawia się natomiast chętnie jako Sidemen także w projektach y, takich idących w kierunku muzyki rockowej, muzyki popowej. Można go spotkać gościnnie na płytach rozmaitych artystów, y, ale najwięcej zdecydowanie w ostatnich latach pojawia się na płytach z muzyką folkową także jako sideman. W 2018 roku Michali Dresz powrócił do współpracy z Michali Borbelim, z saksofonistą, z którym e, kilkanaście lat wcześniej popełnił już jedną płytę. Tamta płyta nazywała się T.T. E, w 2018 roku powrócili z albumem Korbe, Korbe. Michali Dresz, e, Michali Borbeli, Balasz Chorwat i Hunor. Szabu, taki kwartet sobie wymyślili taki kwartet sobie stworzyli a brzmieli wtedy dokładnie tak hmm. Borbeli i Michali Dresz kwartet z roku 2018. Utwór, utwór to kompozycja Michalego Borbelego zatytułowana Uton Hozad, ale właściwie to oni piszą tutaj dosyć podobne utwory, bardzo osadzone w węgierskiej tradycji, silnie z nią związane i tak naprawdę to do końca nie wiemy, jak tą ich muzykę należałoby sklasyfikować. Wciąż aktywny jest ten podstawowy zespół Michałego Dresza. Zmienia się jego skład. Pojawiają się nowi muzycy. Odszedł Isztvan Balu, muzyk, z którym Dresz grywał od lat 80. -tych. Perkusista już mający sporo lat tam i Odegrał świetny set z Madsem Gustafsonem jako gość w takim improwizowanym, zupełnie od zera zbudowanym jam session. Pojawił się wtedy na tym jam session i sam dresz, ale nie wyszedł na scenę. Nie chciał stanąć obok Maca Gustafsona, ale długo, długo w noc słuchał muzyki, która wtedy w Dragonie powstawała. Michael kurtet z roku 2016 sprzed 10 lat, płyta Tordelos, jeszcze osadzona bardzo mocno w jazzowym mainstreamie z lekkimi odniesieniami do jazzowej awangardy i z tego albumu zagranego jeszcze z Istvanem Balu w składzie z Balaszem Chorwatem na kontrabasie z Mikloszem Lukaszem na cymbałach i z samym dreszem na saksofonach, na tarogato i na węgierskich fletach. E, kompozycja Ferfinek, która e, jest e, od podstaw przez Michalego Dresza napisana. Jak słychać wokalnie Michali Dresz też czasami, ale raczej rzadko się udziela. Ostatnia płyta Michał Dresch ukazała się w roku 2021. I tutaj dochodzi do tych już dwóch wspomnianych przeze mnie zmian w składzie. Lashlor Cisi na perkusji pojawia się w zespole dresza Marcel Giany na kontrabasie. Bez zmian natomiast sam lider i Miklosz Lukasz, który jest jego partnerem w tej chwili nieprzerwanie też już od z górą 20 lat i pojawia się w rozmaitych konfiguracjach i w rozmaitych nagraniach. Dreszcz także pojawił się na płycie sygnowanej przez Miklosza Lukasza i wydaje się, że są już ze sobą związani na dobre i na złe. Ale takich partnerów w życiu, muzycznych i obecnych, pojawiających się także blisko niego na stopie towarzyskiej, Dresz miał całkiem wielu. Isztvan Grenkso to saksofonista, u którego w zespole Dresz Debiutował w roku 1982. To była postać, która wprowadzała go tak naprawdę do muzyki jazzowej. On i Karol Binder, to oni namówili Dresza do tego, aby tak naprawdę zamiast inżynierem, bo skończyło się licznymi nagraniami, koncertami właściwie na całym świecie i przyjaźniami, i przyjaźniami, które trwają po dziś dzień, bo z Isztwanym Gręksą dreszcz na scenie co jakiś czas się pojawia. Czy to w większym zespole, ale zdarzało się też, że graj w duecie i te nagrania są niezwykłe, fascynujące i wielka szkoda, że nie pojawiają się z tego jakiekolwiek dokumenty. Arniek Ban, tak nazywa się ostatni album Michali Dresz, Quartet, Ostatni studyjny, bo potem pojawił się jeszcze, pojawiło się jeszcze jedno nagranie, wydane tylko i wyłącznie na winylu, ale dostępne w formie plików także na Bandcampie, będące zapisem ich londyńskiego koncertu w roku 2024. My sięgniemy jednak po kompozycję Michali Dresza z tego ostatniego studyjnego albumu Walta Koza Sok, Tak nazywa się ta kompozycja. Jeszcze dorzuciłem jedną kompozycję Nomad, która zamyka cały ten album. Eee, pięknie grają, pięknie grali i myślę, że dreszcz dalej jest w znakomitej formie i gdy tylko byłaby potrzeba, potrafiłby skrzyknąć na nowo swój zespół i grać tak jak grali wtedy całkiem. Przecież niedawno. Jednak od 2017 roku podstawowym polem jego muzycznej aktywności jest folk jazz. To, co grał w swoim normalnym, podstawowym kwartecie, to jednak można lokować w głównym nurcie jazzu, w jazzowym mainstreamie. Chociaż odniesienia do muzyki folkowej, do muzyki węgierskiej są tutaj wszechobecne i bardzo, bardzo uczytelne. Ale skład Dresz Wonos Quartet jest nieco odmienny. Tam są dwie altówki, są ludowe perkusjonalia, jest kontrabas, pojawiają się cymbały i gościnnie jeszcze na pierwszym albumie pojawia się wokalistka Hortensia Lorincz. Pierwszy album ukazał się w roku 2017. Zatytułowany jest on Forras Ball. I z tego albumu sięgniemy po utwór będący kompozycją Dressa. Ale mm, osadzony jest on do tego stopnia w tradycji, że ja długo szukałem, czy czasem nie ma tam literalnie zapisanych muzycznych tradycji znacznie starszych niż XX wiek. Dresz Vonos Kordet albo Michali Dresz Vonos Kordet. Kolejny album nie ukazał się po jakimś takim bardzo długim czasie w roku 2021 jako w sumie chyba owoc pandemii równoległym.